Witam serdecznie w pierwszym odcinku podcastu o piwie opiwie.blogspot.com Dziś chciałbym omówić piwo Belfast e, Piwo pochodzi z polskiego browaru Jabłonowo Jest, e, jest mocnym piwem Posiada 8,1% alkoholu Jest to ciemne piwo I e, Belfast kojarzy nam się z Irlandią I nie bez powodu e, To piwo ma, no, przynajmniej mi się tak wydaje, że, że to ma być taki polski odpowiednik Guinnessa. Nawet na puszce jest napis Irish Style i cóż, od Guinnessa się znacznie różni. Może jedynie ma zbliżoną, ciemną barwę, ale, ale to jest zdecydowanie inny rodzaj piwa. Belfast jest takim, można powiedzieć, mocnym, ciemnym polskim piwem, zdecydowanie polskim i... I to czuć w smaku, czuć w tym jak gazuje i cóż jakby ktoś z zamkniętymi oczami miał wypić to piwo, to bym mógł powiedzieć po prostu, że to jest jakieś zwykłe piwo, a jedynie o o takim bardziej palonym aromacie. Stomach, distance, beer is liquid bread, it's good for you We like to drink till we spew Upliwi.blogspot.com Odwiedź mnie, a nie pożałujesz Odwiedziłem stronę internetową browaru w Jabłonowie i znalazłem na tej stronie ciekawe informacje dotyczące historii samego browaru i okazuje się, że to jest browar stosunkowo młody. Powstał w 1992 roku i założyło go e, dwóch braci i ich przyjaciel. E, ci bracia to byli Leon i Hubert Buksowicze, ich przyjaciel to Włodzimierz Parol. E, panowie ci nie mieli doświadczenia w piwowarstwie, musieli przejść różne kursy, szkolenia. Oraz przeprowadzali analizy rynku i dopiero po tym czasie założyli swój browar. Pierwsze dwa lata były dla nich bardzo trudne. Ciężko było się takiemu małemu regionalnemu, takim małej regionalnej ważelni piwa przebić na rynek. Chociaż w sumie to nie było ich głównym założeniem. Na początku postanowili, że to będzie właśnie taki browar regionalny. Jednak z czasem się okazało, że klienci mają większe wymagania, a panowie muszą zainwestować w lepszy sprzęt. Jednak brakowało na to pieniędzy i jedyną radą było zwiększenie produkcji aby osiągać większe nakłady i mieć z tego więcej pieniędzy. Tak więc Browar i się rozwijał, zakupował coraz to nowsze maszyny, opracowywał nowe, yy, nowe receptury ważenia piwa i do, do dnia dzisiejszego zwiększył swoją produkcję dwudziestokrotnie. Yy, jest to myślę spore osiągnięcie i tym bardziej, że ciągle się ten browar rozwija i... <tosz> No cóż, mam nadzieję, że będzie się dalej rozwijał i będziemy miał przed sobą jak najlepszą przyszłość. To tyle o historii browaru w Jabłonowie. Teraz proponuję przejść do, do głównej części podcastu, czyli do spróbowania w końcu tego piwa. I mam nadzieję, że wszyscy czekają na to równie niecierpliwie jak ja. Tak więc do usłyszenia po krótkiej przerwie.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 Nie ma nazwy. Mam już przed sobą puszkę zimnego Belfasta. Zdjęcia oczywiście rzucę na stronę. Już, już o tym chyba pisałem na stronie, ale, ale jeszcze powiem, że piwo Belfasty można, można znaleźć w, w różnych supermarketach. Ja akurat kupiłem w Carrefourze. Ja mam posiadam piwo w puszce, jest również dostępne w butelce. Yy, tak, piwo kosztowało 2,99 I cóż, uważam, że jak na tą cenę, to można się było spodziewać ciut czegoś lepszego, ale nie, nie jest źle. Mi to piwo osobiście przypadło do gustu jednak. Nie wiem, czy, czy każdemu zasmakuje. E, teraz będzie ważny moment. Tak, to był dźwięk otwieranej puszki. E, patrząc do środka możemy zobaczyć gęstą pianę. Już robię zdjęcie. E, tak, pianę widać już w puszce. Jest w takim w ciemno-kremowym kolorze. Teraz jest sobie piwo do szklanki. Staram się lać tak, żeby zrobić dużą pianę, żeby wszystko było dokładnie widać. Tak, piwo ma kolor y, takiej Coca-Coli, można powiedzieć. Jest, nie, nie jest czarne, jest, jest z pewnością bardzo ciemne, jednak nie jest czarne. Y, piana bardzo ładnie wygląda. Kolorem trochę przypomina pianę z Guinnessa, jednak jest, jest w niej zdecydowanie więcej bumbelków. Y, piana nie znika zbyt szybko, utrzymuje się długo. Piwo ma mocny zapach alkoholu, czuć, takim, czu, czuć taki lekki spirytus jednak, e, nie jest to nazbyt odrzucający zapach. Co, e, w szklance piwo się prezentuje całkiem ładnie. E, nawet bym powiedział, że bardzo ładnie. E, tak, może teraz kosztuje. W pierwszym łyku zdecydowanie czuć alkohol, po chwili robi się takie bardziej słodkie i zostawia przyjemny aromat w ustach. Cóż, ostatnio miałem przyjemność skosztować Guinnessa i może najpierw tego nie było, powiem od początku. To piwo piję drugi raz. Za pierwszym razem jak je kupiłem to myślałem, że to będzie coś na styl Guinnessa, którego jeszcze wtedy nie próbowałem. Otóż wypiłem to piwo, stwierdziłem, że jest całkiem dobre i, i myślałem, że równie podobnie Guinness smakuje. Po pewnym czasie spróbowałem również Guinnessa i co się okazało, że, że Guinness praktycznie nie ma gazu, mocno się pieni, jest praktycznie czarny i i bardzo, bardzo palony, a a piwo Belfast jest mocno gazowane piana jest właśnie, jak już mówiłem, taka upstrzona bąbelkami jednak długo się utrzymuje, jest ładna Belfast nie jest aż tak mocno palony jak Guinness, zdecydowanie bardziej rozgrzewa to jest dobre piwo na zimny dzień bo, bo czuć, czuć w żołądku takiej Rozchodzący się alkohol, i cóż, myślę, że, że dobre jest to piwo. W drugim uku jeszcze bardziej poczułem spirytus może dlatego, że trochę więcej się napiłem. Jednak, nie jest to taki, taka, taki aromat spirytusu, który odrzuca. Nie jest to jak na przykład w biedronkowym jakimś takim, mocnym piwie nie, nie ma takich jakichś no nie wiem, ten spirytus nie śmierdzi jest, jest wyczuwalny ale to tak to jest tak jak z wódką, tania wódka jest niedobra, a na przykład Absolut mimo, że ma tyle samo procent jest jest lepszy i, i myślę, że właśnie Belfast to jest takie takie mocne piwo, które jest lepsze niż te tanie mocne piwa taki, taki zawiły może trochę wniosek i niewiele mówiący ale porównując na przykład piwa typu jakieś sarmackie, które hurtowo produkują w, jakimś, w jakiejś sieci supermarketów i jest sprzedawane w litrowych butelkach i ma myślę podobną zawartość alkoholu co piwo Belfast jest znacznie gorsze jest jest jaśniejsze od Belfastu ale ale tak jest taki smak zniechęcający a, a Belfast pomimo tego że jest właśnie mocno alkoholowy zachęca mimo wszystko do napicia się kolejnego łyka co właśnie zamierzam uczynić tak zdecydowanie lubię to piwo e Mam nadzieję, drugi słuchaczu, że teraz również siedzisz z puszką czy z butelką Belfasta. Kulturalnie sobie przelałeś do pokala albo do kufla, do jakiejś szklanki i sączysz równie, równie ochoczo jak ja i, i cóż, i proszę, proszę o komentarz, czy, czy również Ci smakuje, czy Ci nie smakuje. Yy, czy warto było kupić to i wydać te 3 zł, czy, czy to jest w ogóle jakaś pomyłka? E... <śmiech> Chciałem się powtórzyć i powiedzieć znowu, piwo smakłe, no ale no cóż, tak jest. E... Mam już to piwo w kuflu jakieś 7 minut. Jeszcze się utrzymuje taka pianka powiedzmy na 3-4 mm. E... Może ją sfotografuję. Tak, ta, taka pianka powinna się utrzymywać do końca. Może trochę się bardziej rozejdzie ze środka piwa. O, mam kolejne zdjęcie. Ale cóż, no... Zawsze coś do końca pozostaje. Nie będzie to tak właśnie jak w Guinnessie, że, że ta piana jest naprawdę taka soczysta i stała, ale w belfaście znika, ale nie znika całkowicie. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o piwie Belfast? Puszka... Puszka się wyróżnia na półce, jednak nie powiedziałbym, że to jest taki jakiś... że nie powiem, że jest wielkim walorem estetycznym tego piwa, bo, no bo jest tak średnio ładna. Dużo piw ma ładniejsze opakowania. Butelki Belfastu nie widziałem, ale sądzę, że jest podobne że butelka jest podobna, ma podobną etykietę jak nadruk na puszce. Mi się osobiście podoba herb piwa błonowo. To są dwa takie lwy opierające się o biało-czerwony znaczek z napisem BS. Swoją drogą ciekawe co to BS oznacza i się postaram to rozszyfrować. Może, być może jest to od nazwiska właśnie założycieli, czyli Buksowiczów, ale sprawdzę jeszcze tą wiadomość, Jeżeli mi się uda, to, to oczywiście powiem. Piwo tak, piwo jest w standardowej półlitrowej puszce, jest pasteryzowane, wysoko fermentowane, ekstrat ekstrakt 14,1% zawartość alkoholu 8,1% tak, może składniki dodatkowe jakie są w tym piwie to jest karmel i utleniacz E300 mało zachęcający, ale no cóż e... nic nie jest w 100% naturalne o tak, kolejny zimny łyk spłynął na moje gardło Nie wiem, czy to ze sprawą tego, że przeczytałem na opakowaniu, czy, czy dopiero po tym kolejnym łyku, ale czuję, czuję wyraźnie karmel w tym piwie. E, cóż, jest... E, jest bardzo klarowne piwo. Nie jest tak mętne jak... Cóż, to cały czas porównania do Guinnessa, ale nie jest tak mętne jak Guinness. E, jak się nalewa, to nie tworzy warstw od... Czarnego przez taki jasny, mętny jak błoto do, do karmelowej piany, w nie karmelowej tylko kremowej piany. Belfast, jak się naleje, jest po prostu, są dwie warstwy: jasna, ładna piana i, i ciemniejszy, równie ładny napój. Tak. Może ma przerwa.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 Piewo Belfast polecam pić małymi łykami powoli, delektować się nim, bo bo po pierwsze tak lepiej smakuje a po drugie jeśli wypijemy go za dużo na raz, to, to może się okazać już nie tak cudowny w smaku jak, jak się na nim zachwycałem eee, cóż, zaczynam odkrywać powoli jego gorsze strony i to jest właśnie Właśnie tą gorszą stroną jest takie łapczywe picie, które może się okazać yy, no, okrutne w skutkach, ponieważ od nam się tego piwa. Ja pociągnąłem taki większy łyk i, i musiałem sobie zrobić krótką przerwę, yy, ale już kontynuuję i, i sprawa mi to taką samą przyjemność jak na początku, ponieważ stosuję własne, właśnie te małe łyczki. Piwo, piwo mocno nawiązuje do, do piw irlandzkich. Jak już mówiłem ma napis Irish Stout, e, Irish Style, a wokół, wokół wieczka w sumie jeśli, jeśli można powiedzieć, że ta górna część puszki na której jest otwarcie to jest wieczko to wokół właśnie tej części jest napis, napis Strong Irish Style Stout e, no cóż, ma to zadanie nawiązywać właśnie do takich irlandzkich piw ciemnych, ale no jest zdecydowanie inne, jest dwa razy mocniejsze, jest, jest jaśniejsze, jest bardziej, dużo bardziej gazowane. Tak, piwo Belfast się za szybko nie wygazowuje. Można je sobie pić spokojnie i, i zachowuje gaz. E cóż, myślę, że nadszedł czas na kolejny łyk Coś jeszcze mógłbym powiedzieć o tym piwem jest, jest takim piwem, którego się nie pije na co dzień, ale do którego się chętnie wraca I myślę, że ja tak co jakiś czas, nie wiem, raz na dwa miesiące, na trzy miesiące z chęcią właśnie sobie Belfast wypiję ale częściej nie, częściej nie, bo po pierwsze bym się znudził, po drugie nie mam jakiegoś takiego oparcia na to konkretnie piwo, że muszę wypić za wszelką cenę. Teraz jest to może słaba rekomendacja, ale jak ktoś spróbuje to będzie wiedział, że to jest piwo przyjemne, ale, ale to jest taka przyjemność, którą warto sobie dawkować właśnie w takich kwartalnych odstępach. My name is Kwas. Zakwas. Takie i inne bzdury usłyszycie tylko w podcaście papa za kwas café. Belfast. Prawdziwie oryginalny smak. Stworzony specjalnie dla Państwa, niepowtarzalny i tajemniczy charakter zawdzięcza staroirlandzkiej staro recepturze opartej na specjalnie dobranych i wyselekcjonowanych, importowanych składnikach, które pozostają tajemnicą firmy. Piwo to nawiązuje do oryginalnych irlandzkich czarnych stołtów, jednakże na potrzeby polskiego rynku jego ostra gorycz została złagodzona, tworząc specyficzny, delikatny smak. Tak o swym piwie na stronie internetowej opowiada Provar Jabłonowo. Dotarłem, dotarłem do tego, jak wygląda etykieta piwa butelkowego. I o ile puszka jest taka żółta, czy żółto kremowa i posiada zielone, ciemnozielone koła. To o tyle. Butelka jest właśnie w odwrotnych kolorach. Etykiety są zielone z żółtymi emblematami. Kapsel jest żółty. Piwo to jest sprzedawane w półlitrowych puszkach, w dwóch rodzajach półlitrowych butelek oraz w kegach 30- i 50-litrowych. Yy, ja osobiście nigdy nie spotkałem tego piwa w barze, ale no cóż, może do złych barów chodzę. Niemniej jestem ciekawy jak ono by smakowało właśnie podane z takiego dużego 50-litrowego kega. I, i cóż, yy, ciekawy jestem też jak smakuje w butelce. Myślę, że następny właśnie mój wybór padnie na, na Belfast w butelce. Tym razem mam no, w kruszce, bo, bo innego nie znalazłem. E, cóż, pierwsza magiczna chwila to było otwieranie piwa i nalewanie go do, do, do mojej szklanki. Teraz nastąpi druga magiczna chwila, czyli nalewanie reszty piwa do szklanki. Proszę się przysłuchać. Ktoś mógłby powiedzieć, że, że nie udolnił jej piwo, ponieważ prosto z góry do szklanki, ale robię, robię to specjalnie, żeby móc uchwycić jego pianę. Pianę, która jest naprawdę wspaniała. I tak e, zdjęcia piwa są w szklance żywca. Stwierdziłem, że ta szklanka będzie odpowiednia, ponieważ jest na całej długości. Całą swoją długość posiada jedną średnicę i przez to mogę wytworzyć na niej naprawdę wysoką pianę. A właśnie o pokazanie tej piany mi szczególnie dzisiaj chodziło. Tak, Piana nawet jak wyjdzie poza szklankę na, na dobry centymetr do góry to nie ucieka z tej szklanki. Trzyma się zwarto. Może zrobię jeszcze małe zdjęcie. Przepraszam, zdjęcie nie bardzo wyszło. Jeszcze jedno. E, tak, nie do końca chwyciłem to co chciałem, ale cóż, jest już trochę ciemno. Aparat mam taki bardzo amatorski, więc zdjęcia też będą amatorskie. Ale chyba, chyba nie o to chodzi w podcaście, żeby być profesjonalnym, żeby do odcinka mówionego dawać profesjonalne zdjęcia. Hmm. Może odniosę się do tego co producent napisał o piwie na swojej stronie internetowej i ja uważam, że Belfast nie został pozbawiony goryczy I jest ta gorycz wyczuwalna i, i smak na pewno nie został też złagodzony, tak jak to dystrybutorzy piwa jabłonowo napisali. Jest, jest ostry smak, taki cały czas to powtarzam, no, ale jest smak ostry, spirytusowy, niemniej jednak bardzo przyjemny. E... Moje domysły się potwierdziły, że, że to piwo ma naśladować irlandzkie czarne piwa. E... Nagrywając właśnie odcinek pierwszy raz trafiłem, znaczy trafiłem, pierwszy raz zacząłem słuchać, szukać strony Jabłonowa, taki, taki trochę nieprzygotowany ten dzisiejszy odcinek, ale... Ale cóż, po raz kolejny się wytłumaczę, że to są moje początki. Następny raz postaram się bardziej przyłożyć. Mam nadzieję, że te tłumaczenia nie będą się powtarzały w każdym odcinku. Cóż, myślę, że czas skosztować kolejny łódek. Tak, bardzo smaczne piwo. piwo jest mocne myślę, że wypicie takich dwóch, trzech piw to jest e, to już może nieźle co w głowie e, jest nie jest ciężkie piwo. nie jest takim piwem właśnie tu znowu po raz nie wiem, który nawiązanie do Guinnessa nie jest tak ciężkim piwem jak Guinness jest to normalne piwo Trochę mocniejsze, trochę ciemniejsze z trochę lepszą pianą. Tak, zachwycam się cały czas nad tą pianą, jednak yy, uważam, że to jest najlepsza rzecz w tym piwie. Cudowna piana. A, piję sobie jeszcze łek. Thank you. Thank you. On a qu'une seule vie, celle que l'on choisi. On a qu'une seule vie. Zaczyna mi się robić pusto w szklance, więc to, to znak, że trzeba zakończyć odcinek. Reasumując mogę powiedzieć tyle, że piwo Belfast jest piwem, które warto spróbować. Jest piwem, które warto sobie wypić wieczorem przy jakiejś odprężającej muzyce albo na przykład grając w pokera. To będzie bardzo dobrze pasować. Ja osobiście nagrywając ten podcast siedzę właśnie wieczorem przy komputerze z moim telefonem. Nagrywam na telefonie. I samcząc to piwo mam taką, taką przyjemność tego, że już nic dzisiaj nie muszę robić. To piwo sprawia, że czuję się taki błogi. Czuję taki, taki stan taki, takiego wyzwolenia. Generalnie bardzo dobrze to piwo na mnie wpływa. Oczywiście e, nie uległem jeszcze upojeniu alkoholowemu. Ale myślę, że z kolejnym piwem mogłoby już to zacząć następować. Niemniej jednak nie mam drugiego piła, Miałem tylko jedno. Piło było bardzo dobrze schłodzone. W lodówce przeleżało dobre 3 tygodnie. Tak, dlatego jestem pewien, że miało idealną temperaturę. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Może powiem o tym, o czym będzie drugi odcinek postanowiłem nagrać o tym jak powstawało piwo, jak powstało piwo w starożytności i jak powstawało piwo w średniowieczu myślę, że to taki historyczny ciekawy aspekt, który warto poruszyć i może jeszcze zdradzę o czym będzie odcinek trzeci odcinek trzeci będzie o polskim piwie znowu, o piwie z browaru lubelskiego z prówaru Perła e, piwo, które mówię, to będzie Gulman Gold to jest e, piwo, które według, na mojej liście moich ulubionych piw jest e, bardzo wysoko jeśli nie zajmuję właśnie pierwszej pozycji piwo dobre, piwo tanie piwo w wolnej butelce ale o tym w trzecim odcinku puszce pusto, w szklance pusto, więc czas się żegnać. Dziękuję bardzo, że wysłuchaliście tego odcinka bardzo prowizorycznego, bardzo improwizowanego i cóż, do usłyszenia w kolejnym, za dwa tygodnie. Trzymajcie się, pijcie dobre piwa, nie upijajcie się. Jak mówi Skwara, czyńcie dobro. I jeszcze raz do usłyszenia. na razie Może jeszcze tylko powiem, że zapraszam do komentowania już komentarze wszystkie dobrze działają nie ma problemów jak przy pierwszym odcinku będę bardzo wdzięczny jeśli każdy kto pobierze odcinek zechce zostawić chociaż słówko od siebie i proszę o taką rzetelną ocenę proszę pisać co się podobało proszę pisać, co się nie podobało co było źle co należy poprawić z pewnością jest więcej rzeczy na minus niż na plus ale. Mam nadzieję, że jakoś to wszystko nadrobię i każdy następny odcinek będzie coraz lepszy. Dzięki, trzymajcie się, mówił Pania. Na razie.